Witam Was serdecznie. Kuba przy mikrofonie. Zapewne jesteście zaskoczeni moim dzisiejszym nagłym pojawieniem się w formie tego właśnie audiobloga. Prawdę powiedziawszy, pomysł wskoczył mi do głowy dosłownie wczoraj wieczorem, kiedy kładłem się spać, ponieważ pomyślałem sobie, że fajnie by było utrzymać z Wami jakiś kontakt. Jak wiecie. Moja przygoda z projektem Infinitus zakończyła się właśnie, właśnie niedawno. Wczoraj podaliśmy do wiadomości zmiany i, i właśnie ten koniec obecnego etapu rozwoju projektu Infinitus. Ja z projektem Infinitus w najbliższym czasie nie będę miał już nic wspólnego. I tak sobie pomyślałem, że to co zbudowaliśmy przez te ostatnie dwa lata to naprawdę fajna społeczność. Co prawda serwis nie stał się tak bardzo znany i tłumnie odwiedzany, jak, jakie były oczekiwania w stosunku do niego z różnych względów, w które tutaj się nie chcę już zagłębiać, ponieważ nie ma to na chwilę obecną większego sensu. Jednak przy projekcie Infinitus pojawiło się grono naprawdę fajnych osób, z którymi bardzo przyjemnie się i współpracowało. Mam tu na myśli Monikę oraz Przemka, którym dziękuję za prowadzenie ze mną naszych poniedziałkowych audycji. To była naprawdę świetna przygoda i szczerze powiedziawszy mam nadzieję, że do tego w jakiejś formie wrócimy. Natomiast ten etap się w jakiś sposób zakończył i tutaj czytając Wasze komentarze po podaniu wiadomości wszyscy zgodnym chórem mówią, że coś się kończy, coś zaczyna, że to jest znak do rozpoczęcia jakiegoś nowego etapu. Ja również to, do tego tak podchodzę i raczej optymistycznie spoglądam w przyszłość. Myślę, że to jest właśnie dobry bodziec do tego, żeby wejść na kolejny jakiś level, na kolejny jakiś etap y, działania. Być może coś jeszcze fajniejszego wykom wykombinujemy. Y, natomiast w najbliższym czasie planuję zrobić sobie taką przerwę y, i troszeczkę poświęcić czas na regenerację, na y, przemyślenie dalszych planów, ponieważ szczerze powiedziawszy, przez ostatnie dwa lata jedynym ważnym tematem, na którym się koncentrowałem, był właśnie nasz portal Projekt Infinitus i w związku z tym teraz no, po prostu trzeba coś nowego wymyślić, konstruktywnego. Jak zwykle chcę zostać przy tej działalności internetowej i w jakiś sposób dalej inspirować, przekazywać ciekawe informacje, ale co to będzie jest to dla mnie samego w tym momencie zupełna zagadka, natomiast to, co czuję, że w najbliższym czasie może się z tego wszystkiego wykluczyć, to na pewno będzie więcej działalności w formie właśnie audio może audio wideo chociaż do tego nie jestem jeszcze tak zupełnie przekonany natomiast przez te lata pisząc pisząc, kierując też pracą redakcji, w jaki sposób się realizowałem. Natomiast dziś tak czuję, że właściwie fajnie jest nawiązywać troszeczkę bardziej bezpośredni kontakt. Poza tym słuchanie chyba dzisiaj jest wygodniejszą troszeczkę formą, ponieważ nie wymaga pełnej koncentracji, tylko można sobie coś tam włączyć w tle do słuchania i robić jednocześnie coś innego, więc myślę, że takie audioblogi, czy jakaś inna forma będzie dobrym pomysłem. Natomiast to, co dzisiaj robię, to taki zupełnie spontaniczny materiał. I sam kanał zupełnie nie wiem, czy będzie miał jakąkolwiek przyszłość. Na razie jest to po prostu Kuba Audioblog i nic więcej. Być może następny wpis pojawi się niebawem, na dniach, a być może za miesiąc, a być może za dwa miesiące, ponieważ no, zastanawiam się szczerze powiedziawszy, jaką tematykę chcę rozwijać, ponieważ ja troszeczkę jestem taki wielokierunkowy, interesuje mnie wiele tematów, natomiast zauważyłem, że troszeczkę ta specjalizacja jest chyba pożądana przez internautów, chyba jest tak, że jak mówimy o jednym, to nie o drugim, że pewne tematy ze sobą jakby nie są zbyt często chętnie łączone. No i przyjdzie mi tutaj prawdopodobnie wybierać, ale być może zrobię tak, że, że będą albo osobne kanały, albo osobne jakieś po prostu działy, obserwuję sobie tutaj internautów, którzy i wideoblogerów, youtuberów którzy bardzo mnie inspirują i szczerze powiedziawszy kiedy ich słucham, kiedy patrzę na te największe postacie sceny youtube'a, no to czuję się przy tym oczywiście taki malutki ponieważ są ludzie, którzy robią fantastyczne rzeczy, naprawdę bardzo inspirujące w wielu dziedzinach na przykład bardzo przeze mnie cenie, cenieni recenzenci Angry Joe, który robi świetne materiały, świetne show przede wszystkim, pełne emocji, pełne entuzjazmu albo jak sama nazwa w jego ksywce sugeruje czasami złości, ale oczywiście takiej złości troszeczkę z przymrożeniem oka, ponieważ bardzo z dużą pasją podchodzi do recenzji gier komputerowych i konsolowych, które robi, więc jeżeli coś mu się podoba, to się tym zachwyca, kiedy mu się coś nie podoba, to również to okazuje. Świetnie montowany materiał. Jest to po prostu poziom produkcji, poziom realizacji, który dla mnie jest dzisiaj na razie niedoścignionym wzorem, ale gdybym miał się czymś kierować i inspirować, to właśnie byłoby coś takiego. Eee... Jest również youtuber, który bardzo ostatnio mnie poruszył i chciałem tutaj wam troszeczkę polecić i zainteresować was być może jego historią. Lata temu trafiłem na jakieś takie dziwne wygłupy internetowe pewnego pulchniutkiego człowieka, który bardzo seplenił i, i generalnie się śmiesznie zachowywał przed kamerą. Niespecjalnie mi się to spodobało Aczkolwiek Jak się dowiedziałem później Jego popularność rosła I w jakiś sposób stał się Stał się zauważony Co się okazuje Jest Ta postać Jest, jest, jest po prostu Kreacją, pomysłem pewnego człowieka Który normalnie Oczywiście nie niesypleni Jest bardzo inteligentny Elokwentny Aczkolwiek przeszedł w życiu różne m, trudne sytuacje, y, y, y, y, y. jego problemy ze, ze zdrowiem, z nadwagą y, sprawiły, że był przez długi czas bardzo wyobcowany i właśnie y, otworzenie się na YouTubie y, mocno zmieniło jego życie, ale jest to wynik y, przede wszystkim tego, że odważył się, odważył się y, w jakiś sposób y, y, na taką ekspresję i tutaj wielki mój szacunek i podziw właśnie w jego kierunku. Jeżeli chcecie sobie po, poszukać i zobaczyć jego materiały to jego nick na YouTubie to bugi2988 przez 2 o bugi2988. I tak szczerze powiedziawszy polecam przede wszystkim na początek do obejrzenia jest jego historia życia, którą opowiada i rysuje jednocześnie, żeby, żeby to tak troszeczkę wizualnie zrobić. Dość, dość ciężka, dość traumatyczna, ale jednocześnie bardzo prawdziwa. I Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że prawdziwą siłą internetu jest łączenie ludzi. Natomiast to łączenie często się niestety bardzo spłyca i w jakiś sposób zamiast wykorzystać to do takiej głębszej więzi, ludzie kryją się za tekstem, ludzie kryją się za w jakiś sposób ograniczoną formą tego kontaktu jednak. Oczywiście dobrze, że mamy kontakt na przykład na gadu-gadu czy przez inne komunikatory już nie mówiąc o Facebooku i tak dalej dobrej to ja sam dzięki właśnie internetowi nawiązałem kon dużo kontaktów i dużo przyjaźni na całym świecie nie tylko w Polsce więc to jest fantastyczna sprawa natomiast e, natomiast e, YouTube i y, dzisiejsze możliwości internetu, właśnie audiowizualne. Kiedyś to nie było możliwe, ponieważ mieliśmy niskie transfery, więc ten tekst e-maile to była oczywiście podstawa, ale dzisiaj y, internet umożliwia nam głębszy kontakt, tylko my musimy w jakiś sposób y, się ten, na ten kontakt otworzyć. Ale właśnie tak sobie myślę, że to, co jest y, wspaniałe, to obserwowanie i słuchanie ludzi, którzy są prawdziwi i są w jakiś sposób skłonni pokazać siebie, pokazać to, co myślą, to, co czują i w jakiś sposób inspirować. I dlatego. Z taką, z, tak, z taką lubością i z upodobaniem przeglądam YouTube'a, słucham sobie różne audycje Maxa Higana, którego swego czasu tłumaczyłem kilka filmów, być może jeszcze coś przetłumacza aczkolwiek szczerze powiedziawszy jest to naprawdę kupa pracy zwłaszcza dla kogoś, kto nie jest profesjonalnym tłumaczem i dużo uwagi to ode mnie wymagało natomiast słuchanie takich ludzi jest, jest dla mnie cały czas niesłab, niesłabnącym źródłem inspiracji i pomyślałem sobie, że warto dołożyć coś od siebie. W najbliższym czasie, tak jak powiedziałem, nie wiem co właściwie się z mojej strony pojawi, ale mogę Wam zdradzić takie ogólne kierunki. Myślę przede wszystkim o recenzjach, recenzjach gier komputerowych. Jako, że jest to jedna z moich pasji, wiem, że znamy się tutaj przede wszystkim z tematyki ezoterycznej i z tematyki rozwoju osobistego. Te tematy również będę w jakiś sposób chciał pociągnąć, natomiast nie planuję w najbliższym czasie e, zaczynać kolejnego portalu o tej samej tematyce, ponieważ no, praca nad projektem Infinitus e, zaangażowała całe moje e, w jakieś moce twórce, w, twórcze w tym temacie i sprawiła, że e, to, co miałem od siebie e, dodania w jakiś sposób e, tam wyraziłem, a a teraz po prostu potrzebuję czegoś, czegoś innego, czegoś nowego, więc, więc być może recenzję. Jednocześnie tematyka rozwój osobisty, ezoteryka gdzieś na pewno będzie kontynuowana i albo w formie osobnych jakichś audycji, albo w jakimś zupełnie innym miejscu, natomiast również myślę tutaj już nie o formie tekstowej, już nie o artykułach, tylko albo o audycjach, albo być może o jakiejś większej dawce pracy bezpośredniej, indywidualnej, ponieważ to, co w tym wszystkim jest najważniejsze dla mnie, to pomaganie ludziom i w jakiś sposób wszystko, wszystko to, co żeśmy do tej pory robili, było tym podyktowane. Aczkolwiek, kiedy pracuje się indywidualnie z jakąś osobą, no to można stosunkowo konkretne pozytywne zmiany obserwować i stosunkowo konkretnie wnosić coś pozytywnego i myślę, że to jest najbardziej w tym wszystkim wartościowe dla mnie i chciałbym w jakiś sposób to pociągnąć. Dobrze, nie chcę dzisiaj prze, przeciągać. Dzisiaj mamy zresztą dzień Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wybieram się później gdzieś rozejrzeć lokalnie, co się dzieje. Zresztą znajomy zespół moich przyjaciół tutaj będzie się udzielał, więc, więc trzeba się obowiązkowo pojawić. Myślę, że w najbliższym czasie coś coś opublikuję. Jeżeli chcecie śledzić dalsze moje losy, jeżeli chcecie w jakiś sposób aby to wszystko nie zniknęło, to zapraszam do zasubskrybowania tego kanału, właśnie tutaj, na który wrzucam audiobloga. W najbliższym czasie on się będzie być może zmieniał, być może coś tam będzie dodawane, być może jakieś pomysły podrzucę, jeżeli będę miał coś, czym będę chciał się z wami podzielić: coś do omówienia, coś do pokazania, coś do skomentowania. Prawdopodobnie będę robił właśnie takie audio wpisy. Zamiast udzielać się tekstowo, zamiast pisać dużej ilości tekstu, chociażby na Facebooku, myślę, że, myślę, że ten audioblog to będzie jakaś tam odpowiednia rzecz. Także serdecznie zapraszam do subskrypcji. Myślę, że przez te lata, które minęły, i które minęły przede wszystkim na tworzeniu właśnie takich portali być może niektórzy pamiętają jeszcze Gwiezdne Wrota które założyłem pod koniec 1997 roku które skończyły swój żywot pod koniec 2005 roku no była to fantastyczna przygoda teraz czas spędzony z projektem Infinitus również sobie bardzo cenię natomiast przyszłość należy do audio i być może do wideo Także jeżeli coś dobrego wynika z tego, co się podziało i z tego, że, że, że ta dotychczasowa forma działalności się kończy, to być może właśnie to, że jest to bodziec do tego, żeby tutaj zacząć coś więcej nagrywać. Jeżeli macie jakieś propozycje, być może macie pomysły, być może macie jakieś jakąś formę właśnie takich audycji, takich moich wypowiedzi, którą byście chcieli, żeby się pojawiła. Być może jesteście w stanie w jakiś sposób mnie tutaj zainspirować swoimi pomysłami. Być może coś mi podsuniecie. Jeśli nie, będzie to cały czas taki luźny, luźny kanał, luźne miejsce. Jeżeli coś konkretnego, wymyślę prawdopodobnie założę osobny kanał, nadam temu jakąś formę, zajmę się obróbką dźwięku, zajmę się ogólnie poprawieniem jakości tego całego wydania, tego wszystkiego, natomiast tutaj wybaczcie wszelkie wpadki, potknięcia, ja zresztą też nie jestem super mówcą, mam tutaj sobie często sporo do zarzucenia i i, I co jest zresztą powodem mojej tremy, wieście lub nie wieście, ale tak jest, że pomimo, że ciągnie mnie do mówienia, to e, tak naprawdę bardzo krytycznym okiem sam na siebie patrzę i, i tutaj e, potrzebuję troszeczkę waszej, waszego wsparcia, waszego e, głosu pozytywnego. E, robię to z jednej strony dla siebie, oczywiście jest, to jest moja ekspresja i jakaś potrzeba tej ekspresji w tej formie, natomiast e, jestem osobą, która bardzo jednak e, tej, tego feedbacku, czyli te, tej reakcji zwrotnej, pozytywnej, e, potrzebuje i tutaj e, do tego, żeby coś w ogóle nagrać, e, zainspirowały mnie pozytywne Wasze e, komentarze i to, że w ogóle żeście się odezwali e, e, po moim zamieszczeniu wpisu o tym, że kończymy yy, yy, kończę z działalnością w projekcie Infinitus yy, i to właśnie wasze pozytywne głosy w sprawie tego, że, że yy, trzymacie kciuki, że wam się podobało, że, yy, że szkoda, że, że, że to koniec, yy, że widzicie, że to jest mo możliwość zrobienia czegoś nowego. To właśnie sprawiło, że yy, z dnia na dzień postanowiłem, yy, że nie zamilknę, tak nie zniknę po tym wpisie, jak planowałem, zupełnie, tylko że zrobię coś, przez co będzie jakimś łącznikiem i co da nam szansę mm, kontynuowania czegoś. Być może w tej, być może w innej formie, ale właśnie coś takiego. Więc tutaj jeszcze raz mówię, subskrypcja, ja tutaj będę co pewien czas Was informował, jeżeli coś nowego wyniknie albo po prostu, kiedy będę miał dzień, w którym e, będę chciał się z Wami czymś podzielić. Myślę, że tematów pasjonujących jest, jest wiele, e, są bardzo ciekawe filmy, czasami do omówienia coś z tematyki muzycznej, coś e, życiowego, co się nam przydarza, co obserwujemy dookoła. E, dzisiaj mamy wielką orkiestrę temat, który nie, nawet nie wiem, czy, czy zaczynać, ale, ale strasznie mnie dziwi ilość niechęci i, i, i takich głosów negatywnych pod adresem Owsiaka. Bardzo mnie to dziwi, naprawdę. Niechaj ten człowiek brałby nawet połowę tej kasy do kieszeni, to i tak nie zmienia faktu, że większość sprzętu specjalistycznego w szpitalach jest Dzięki niemu i, i to jest, myślę, że podstawowy temat, na którym trzeba się skupiać, a nie na tym, czy coś dorobił sobie w tym wszystkim, czy nie dorobił. Także ja tutaj się opowiadam zdecydowanie za wielką orkiestrą i uważam, że tyle dobrego, ile, ile zrobił Owsiak i i ta cała ekipa, to jest y, naprawdę moje wielkie zdziwienie, że tutaj jakiekolwiek negatywne głosy się podnoszą, no ale w naszym kraju tak bywa i, i być może należałoby się z tym pogodzić. A z drugiej strony coś mi mówi, drugi głos w mojej głowie, że absolutnie z tym nie należy się godzić i y, nie należy tego akceptować, takiego podejścia, bo to nie jest nic dobrego. Ale jak zwykle się rozgaduję, no, szczerze powiedziawszy, myślałem na początku, że to będą dwa słowa, a tutaj czas leci, więc zobaczymy jak to będzie. Być może kolejne wpis będą bardzo krótkie, być może będą długie. Jeżeli będą długie, to zawsze możecie słuchać narraty. Wiem, że nasze audycje projektu Infinitus, które trwały po 2-3 godziny czasami, dla niektórych były za długie, ale Myślę, że to jest coś, co można sobie zapauzować, włączyć później część dalszą i, i, i po problemie. E, także jeszcze raz, dzięki, dzięki wszystkim, którzy jakieś miłe słowa powiedzieli i e, dali znak życia, bo to jest bardzo ważne i ja zawsze mówię, że e, co by się nie działo w różnych serwisach i tak dalej, to jakakolwiek reakcja, e, nawet dwa słowa od e, czytelników, słuchaczy, to jest bardzo ważna sprawa, ponieważ to właśnie pokazuje osobom, które to tworzą, że, że kogoś to w ogóle obchodzi, bo jest dziwne uczucie czasami, kiedy robi się portal, na którym liczniku gdzieś tam widnieje, że dziennie są setki ludzi, czasami tysiące ludzi, a praktycznie nikt się nie odzywa. To jest takie dla mnie, no... Bardzo, bardzo mi przychodzi trudno... Z, z, zrozumienie y, takiego podejścia, y, że, że tak mało ludzi y, decyduje się w ogóle y, odezwać. No ale nie każdy jest gadatliwy, wiadomo, y, więc, więc też trzeba to w jakiś sposób y, zaakceptować i się z tym być może pogodzić. Ale zachęcam Was tutaj słuchających do jakiegoś feedbacku, do y, kilku słów. Y, na pewno y, jeżeli się y, jakieś słowa konstruktywne, pozytywne pojawią. Na pewno będzie to dla mnie dobrą motywacją. Jeśli się nie pojawiał, to będę prawdopodobnie nagrywał tak czy inaczej dla samego siebie i zobaczymy, jak to będzie. Jeszcze raz dzięki, że jesteście i będziemy w kontakcie tutaj właśnie w ten sposób. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Pa!